Karawana jedzie, Czarny flak powiewa, Trup się w trumnie rusza I tak sobie śpiewa. Trupki, moje trupki, Zbierzmy się do kupki, Kupmy sobie liter wyborowej wódki. Trupki się zebrały, Po dały, I tak sobie zaśpiewały. Moja babka chodnie żywa, W trumnie jeszcze pływa, Trubki też pływają i babeczkę podgryzają.